Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl Ogłoszenie społeczne Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 kwietnia, jest 21. Serwis Anna zaleśna Severa. Andrzej Poczobut przechodzi badania w Warszawie. Wyszedł z białoruskiego więzienia po pięciu latach. Polska gotowa, by stać się bramą północy dla amerykańskiego gazu do całego regionu, mówi prezydent na szczycie Trójmorza. Majowy protest w Bogdance w długi weekend załoga kopalni na Lubelszczyźnie nie będzie wydobywać węgla. Rodzina Andrzeja Poczobuta jest w drodze do Polski. On sam jest zdeterminowany, by wrócić na Białoruś. Mówi, że ma obowiązek wobec Polaków białoruskich, informuje zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Bartosz Wieliński. Dziś na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie pięciu za pięciu, w ramach której władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Więziono do 2021 roku za rzekome wzniecanie nienawiści. Jest teraz w szpitalu w Warszawie na badaniach. Specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych na Białorusi, John Cole, podkreśla zaangażowanie polskich i amerykańskich władz w uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Polski prezydent i prezydent Trump byli wspólnie bardzo zaangażowani w załatwianie tej sprawy. Prezydent Trump wiele razy powtarzał mi przy wielu okazjach, że Polacy są naszymi przyjaciółmi i dodawał wyciągnijmy go, bo jest on dla nich bardzo ważny. Oprócz Andrzeja Poczobuta, Polsce został też przekazany brat Grzegorz Gaweł z klasztoru karmelitów w Krakowie. Jak przyznaje ojciec Karol Amrosz trwają przygotowania na przejazd brata. Od wielu miesięcy oczekiwaliśmy tego dnia, że brat Grzegorz Gaweł powróci tutaj do Krakowa. Na pewno będzie potrzebna tutaj opieka zdrowotna, którą no klasztor jak najbardziej zapewni, tylko jeśli dowiemy się, w jakim on jest w stanie fizycznym i psychicznym. A reżim Łukaszenki zatrzymał duchownego we wrześniu ubiegłego roku pod pretekstem szpiegowstwa. Państwa inicjatywy Trójmorza są zgodne. Czas na przyspieszenie pracy przy wspólnych projektach infrastrukturalnych i energetycznych. W Dubrowniku obraduje szczyt Trójmorza. Gościem spotkania był amerykański sekretarz do spraw energii John Wright. Polityk rozmawiał m.in. z prezydentem Karolem Nawrockim. Jesteśmy gotowi do tego, by być bramą północy dla amerykańskiego gazu dla całego regionu, zapowiedział prezydent Polski. Ja mówię o możliwościach Morza Bałtyckiego, polskich terminali w Świnoujściu, inwestycji w terminal pływający na Morzu Bałtyckim. Polska jest gotowa do tego, aby stać się bramą północy dla budowania odpowiedzialności i niepodległości właściwie energetycznej państw inicjatywy Trójmorza. Prezydent poinformował też, że zostanie zainicjowana debata na temat powołania Banku Rozwoju Trójmorza. Do protestu szykują się górnicy w kopalni lubelskiego węgla Bogdanka. Akcja Majówka dla Rodziny to odpowiedź związkowców na działania za Rządu, które ich zdaniem zagrażają przyszłości kopalni, zarzucają też dyrekcji niezrealizowanie funduszu płac za ubiegły rok. W pierwszych dniach maja nie będziemy wydobywać węgla, zapowiada szef Związku Zawodowego Przeróbka Jarosław Niemiec. Kilka osób będzie musiało przyjść, żeby zrobić obserwację, obwodnienie elektrycy szybowi, czyli ci, którzy są potrzebni, żeby się kopalnia nie zawaliła i żeby było do czego wrócić w poniedziałek, bo chodzi o to, żeby to zabolało zarząd, a nie nasa.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 Oskarżony o planowanie zamachów podczas koncertów Taylor Swift w Austrii przyznał się do większości zarzutów, a w Wiener Neustadt ruszył proces dwóch mężczyzn, którzy latem 2024 roku zamierzali strzelać do uczestników koncertów amerykańskiej piosenkarki w Wiedniu. Koncerty odwołano w ostatniej chwili. Do tragedii nie doszło. Trzyosobowa grupa związana z państwem islamskim zaplanowała też trzy inne zamachy. W Dubaju, Stambule i Mekce. W świętym dla muzułmanów mieście jeden z trzech mężczyzn zaatakował ochroniarza. Siedzi obecnie w więzieniu w Arabii Saudyjskiej, grozi mu tam kara śmierci. Wina Neustadt na ławie oskarżonych zasiedli dwa jego wspólnicy. Beran A przyznał, że fantazjował na temat zabijania, a pod wpływem narkotyków uznał, że jest gotowy na zamachy. Twierdzi, że działał w imieniu Allaha i chciał zabijać niewiernych. Według prokuratury z Organizował broń na zamachy w stolicy Austrii. Miał też prawie gotową bombę za zamachy w Azji i plany ataku w Wiedniu. Oskarżonym grozi 20 lat więzienia. Wyrok ma zapaść za niespełna miesiąc. Adam Górczewski Polskie Radio. klimat W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 19% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Pot. Adam Malecki. Czas na pierwsze starcie półfinałowe w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W Paryżu Paris Saint-Germain podejmuje Bayern Monachium. Jest czwarta minuta spotkania 0-0. do 0. W drugim półfinale jutro zagrają Atletico Madrid z Arsenalem Londyn. Pozostajemy przy piłce nożnej, ale przenosimy się za ocean. W końcu Mundial zbliża się wielkimi krokami. W związku z mistrzostwami szykują się zmiany regulaminowe. Jedna z nich ma dotyczyć zawieszenia piłkarzy za żółte kartki. Te mają być anulowane już po fazie grupowej. I na tym nie koniec. Szczegóły zna Jan Pachlowski. Nowe przepisy pójdą jeszcze dalej. Żółte kartki piłkarzy będą anulowane dwukrotnie po meczach grupowych i także po ćwierćfinałach. FIFA chce zminimalizować ryzyko, że zawodnicy opuszczą mecze fazy pucharowej, biorąc pod uwagę, że będzie to rozszerzony mundial z udziałem 48 drużyn, a nie jak dotychczas 32. FIFA planuje zmienić zasady i chce iść na rękę piłkarzom. Jako pierwszy napisał o tym prestiżowy magazyn The Athletic. Celem modyfikacji obowiązujących przepisów jest uniknięcie sytuacji, w której doszło do nagromadzenia zawieszeń wynikających z uzbieranych żółtych kartek przyjęcie takiego podejścia zanim FIFA jest sprawiedliwsze, ponieważ zmniejsza ryzyko i powinno umożliwić zawodnikom grę w kluczowych meczach fazy pucharowej. Z majami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. To teraz tenis stołowy. W Londynie trwają drużynowe Mistrzostwa Świata, a reprezentacja polskich kobiet w pierwszym meczu fazy grupowej grała z Koreankami z północy. Biało-czerwone przegrały 0 do 3, a w poszczególnych meczach wyższe rywalek musiały uznać Zuzanna Wielgos, Natalia Bajor i Katarzyna Węgrzyn. Porażka do zera to zbyt surowy wymiar kary, przyznaje dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisa Stołowego Tomasz Krzyszewski. Sam wynik nie odzwierciedla zupełnie tego jak wyglądał mecz. Tak, myślę, że zwłaszcza te dwie ostatnie gry były naprawdę bardzo ważne wyrównane i mogliśmy wygrać oba te pojedynki i prowadzić nawet w meczu. Niestety stało się tak, że w końcówkach spotkań zawodniczki z Korei Północnej okazywały się skuteczniejsze. No, myślę, że dyspozycja naszych dziewczyn daje szansę na to, żeby, żeby w tych kolejnych spotkaniach zagrać skuteczniej jeszcze. Jutro Polki zagrają z Hiszpankami, a w piątek z reprezentacją Demokratycznej Republiki Konga. Jeszcze przenieśmy się na korty tenisowe. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP Challenger Tour w Cagliari. Polak pokonał w dwóch setach Amerykanina Zacharego Swaide. A w meczu piłkarskim w półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG remisuje 0-0 do 0 z Bayernem Monachium. 7, 7 minuta.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 Kwestiach zdrowotnych. A czy Państwo to potrafią? Porozmawiajmy. Zapraszam jutro po 11. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Anna Kowalczyk. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec.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 Trójka Program Trzeci Polskiego Radia 9 minut po godzinie 21 Klub Trójki Agnieszka Lichnerowicz, jak co wtorek zapraszam Państwa na klub Trójki, jak co wtorek audycję wydaje Piotrka Masierak, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. I też od razu Państwu y, zapowiadam, że oprócz tego, że zaraz poznacie Państwo, mamy tu w studiu gościnie, będziemy też be, jak zwykle bardzo serdecznie Państwa zachęcać do dołączenia do nas, bo dziś w klubie Trójki rozmawiać będziemy o szczęściu i dobrym życiu, żyjemy w systemie ekonomicznym, który jest oparty na pogoni za ciągłym wzrostem. PKB rośnie? Dobrze, bardzo dobrze. PKB nie rośnie, ludzie tracą pracę. Ale czy ta pogoń za wzrostem produkcji, no bo PKB to przecież produkt krajowy brutto, czy ta pogoń za wzrostem produkcji sprzyja naszemu zdrowiu, szczęściu i poczuciu satysfakcji? Jakie są związki między konsumpcją, bogaceniem się, a szczęściem naszym właśnie? Dlaczego nie pracujemy mniej niż 100 lat temu, jak przepowiadał wielki ekonomista Keynes. Przecież wydajność pracy od tamtego czasu wzrosła i posiadamy coraz więcej w porównaniu do naszych przodków, a nie pracujemy mniej. Więc co musielibyśmy zrobić, by żyło nam się lepiej, by nasze życie było choć dobre? No ale z drugiej strony, czy można inaczej? Czy możemy z tej pogoni zrezygnować i czy inny system ekonomiczny jest możliwy i politycznie realistyczny? No i czy, byłoby, czy żyłoby nam się w nim oby na pewno lepiej te wszystkie pytania albo choć duża część z nich padną dzisiaj podczas rozmowy i pewnie, mam nadzieję, ileś na nie odpowiedzi. A odpowiadać będą opowiadać też dr Barbara Markowska-Marczak. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Filozofka i socjolożka, adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Civitas i dr Weronika Parfianowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kultura znawczyni związana z Instytutem Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, też członkini Związku Zawodowego inicjatywa pracownicza i współautorka książki poświęconej dewzrostowi po polsku, o czym za chwilę. No bo a propos szczęściach jednak skorzystam jeszcze dzisiaj z okazji przypomnę Państwu, że przynajmniej z jednej perspektywy to był piękny dzień dzisiaj, bo po ponad pięciu latach więzienia na wolność wyszedł dziennikarz, korespondent Gazety Wyborczej, działacz polskiej mniejszości na Białorusi, czyli Andrzej poczobut. Człowiek niezwykle odważny, inspirujący i niezłomny. Nie wiemy oczywiście, jaką cenę jeszcze jak zdrowia zapłacił za pobyt w łukaszenkowskim więzieniu. Pewnie opowie nam, jak przyjdzie czas. Dowiemy się też więcej o negocjacjach. No ale dziś się cieszymy, choć powinniśmy, nie powinniśmy zapominać, że w białoruskich więzieniach jest jeszcze grubo ponad tysiąc więźniów politycznych. Setki tysięcy ludzi musiało uciekać z kraju. Są również wśród nas niektórzy z nich w Polsce. Chwila radości dzisiaj była, a wracając do tematu szczęścia będą dziś dwie książki tę naszą rozmowę inspirować. To doktor Barbara markowska Maczek w jakimś sensie, w dużym sensie, w dużej mierze tę naszą rozmowę zainspirowała, bo tak od czasu do czasu rozmawiałyśmy o szczęściu i podrzuciła książkę Tima Jacksona Post wzrost, życie po kapitalizmie. Rzecz niezwykłą, która być może będzie się w tej dzisiejszej rozmowie pojawiać. No a druga książka to jest właśnie De po polsku. Właśnie została opublikowana. Główną redaktorką jest Zofia Łapniewska. Ale doktor Weronika Parfianowicz pisze tam między innymi o tym, jak mogłaby wyglądać praca w tym, lepszym ekonomicznie świecie. No więc zacznijmy od tego, na czym polega problem ze wzrostem. Dlaczego będzie, dlaczego tak wielu, coraz więcej osób go krytykuje? Przecież cały nasz system ekonomiczny, który oparty jest na tym, że produkujemy więcej, więcej i konsumujemy więcej i więcej, no stworzył możliwości, o jakich naszym przodkom się nawet nie śniło. W czym problem? To może ja zacznę. Doktor Barbara Markowska-Marczak. Tak. No, jest problem. Znaczy, powiedziałbym, zdroworozsądkowo nie byłby to problem, bo ktoś mógłby powiedzieć, że więcej produkujemy, konsumujemy, bo jest nas więcej. Tak? Populacja się zwiększyła, zwiększa się. Tak jak nigdy wcześniej w dziejach świata, ludzka populacja. No i w związku z tym, jakby siłą rzeczy tych śladów ludzkiej obecności na świecie jest więcej. No ale tutaj rozmawiamy o, jakby, o tej idei ekonomicznej, ja bym powiedziała, ta książka Tima Jacksona, dlatego wydała mi się dosyć inspirująca i taka zachęcająca do tego, żeby o tym jeszcze raz porozmawiać, bo ona pokazuje jakby, no, zmusza nas do refleksji i pokazuje też te punkty zaczepienia takie myślowe, należy podkreślić, że Tim Jackson jest ekonomistą. Ciekawe, można się nie zorientować, bo jest to książka tak, ale bardzo... jest i to takim praktykującym, czyli nie kimś, kto kiedyś studiował ekonomię, ale kimś, kto tą ekonomią się zajmuje. Więc jest to głos jakby insiderski i ekonomista mówi, znaczy jakby konkluzją książki jest to, że stwierdzenie, że ten sposób myślenia ekonomiczny, który dominuje, czyli neoliberalny, jak gdyby mainstreamowy, wiara w, w to, że wzrost PKB, czy w ogóle wzrost produktywności i, i w ogóle rozwój, to, to wzrost jest czymś dobrym, pozytywnym, bezwzględnie i właściwie jest właściwie jedyną rzeczą, która powinna być celem naszych gospodarek i społeczeństw, które w tym momencie mają się temu wzrostowi podporządkować, no że on właściwie uniemożliwia nam dobre życie na ziemi w tym momencie. To, że kiedyś on jakby powstanie i rozwój kapitalizmu czy w ogóle nowoczesności, tak, która oznacza jakiś tam skok cywilizacyjny w wielu, wielu wymiarach. Dzisiaj podążając za tą logiką, tak, ta logika jakby spowodowała, że stoimy w obliczu kryzysu, o którym pewnie za chwilę powiemy coś więcej, no, ale stoimy wobec kryzysu czy katastrofy, ale jakby ten wzrost, o którym teraz mówimy, on jest już nieludzki. On uniemożliwia nam życie, utrzymywanie życia harmonii, w równowadze, która jest właśnie y, jakby gwarantem tego, że możemy żyć dobrze. Czyli nie jest już na ludzką skalę, powiedziałabym, jak, a ekonomia tego nie widzi. Jak, jak y, cytuję wypowiedź Roberta Kennedy'ego, zanim został zastrzelony amerykańskiego polityka, być może prezydenta, ale nie żyje w latach 60. został zabity. Wydaje mi się, że on miał bardzo dobre argumenty. Uw po PKB uwzględnia wielkość produkcji napalmu, głowic nuklearnych i samochodów opancerzonych używanych do tłumienia zamieszek na naszych ulicach. Uwzględnia wielkość produkcji strzelb Whitmana i noży z PK, a także realizuje realizację programów telewizyjnych gloryfikujących przemoc po to, by sprzedawać zabawki naszym dzieciom. Czyli może i rośnie, tylko pytanie, czy to zdrowe i dobre dla nas. Światowej i to był moment, kiedy świat w zasadzie wychodził z bardzo głębokiego kryzysu związanego nie tylko z destrukcją wojenną, ale też z tym wszystkim, co doprowadziło do II wojny światowej, co było przez wielu roz. Poznawany. Jest to pewien też paradoks jako kryzys kapitalizmu, kryzys gospodarki kapitalistycznej i ten powojenny porządek miał się opierać na jakiejś nowej formule, w której ciągle ta gospodarka opierałaby się, przynajmniej w dużej części świata, na wolnych rynkowych rozwiązaniach, ale jednak ten wolny rynek byłby na różne sposoby kontrolowany właśnie przez państwa, żeby uniknąć e, takich katastrof, jak to miało miejsce w, przed, w przededniu II wojny światowej. No i uznano, że e, ten wzrost gospodarczy będzie dobrym sposobem na to, jak... Jak po pierwsze właśnie odbudować państwa ze wojennych zniszczeń, jak też roz pomóc rozwijać się tym państwom, które wychodziły w tym okresie z, z kolonialnej zależności, zdobywały niepodległość, jak one miały się nadrobić ten czas stracony z powodu właśnie e, trwania kolon kolonizacji. E, I wydawało się, że taki rozwój gospodarczy mierzony właśnie przez wzrost, e, wzrost PKB będzie dobrą, dobrą odpowiedzią dla wszystkich w zasadzie. Takim, taką metodą, którą można zastosować globalnie i co więcej, ta jedna miara pozwoli nam też porównywać, jak te różne gospodarki w różnych państwach świata, w różnych ustrojach też e, się rozwijają. Państwa socjalistyczne, to od razu warto dodać, też bardzo chętnie przyjęły to rozwiązanie. Chociaż trochę inaczej mierzono tam ten, ten, ten wskaźnik PKB, ale zasada była podobna. Im bardziej gospodarka się rozwija, im więcej produkuje, tym generalnie jest lepiej. I jak sądzę, to dlaczego ten mit, że wzrost gospodarczy przynosi same dobre rzeczy, dlaczego on się tak mocno utrwalił, wynika z tego, że faktycznie przez pierwsze trzy dekady wyglądało, że to wszystko dobrze działa. Bo rzeczywiście koniunktura gospodarcza w państwach zachodniej Europy, Ameryki Północnej, ale też Europy Środkowo i wschodniej rozwijała się wyjątkowo, wyjątkowo dobrze i wydawało się, że to wszystko za sprawą właśnie tego, tego modelu. I kiedy w latach 70-tych ten, ten, ten, ta koniunktura zaczyna się, zaczyna się załamywać, no to brakuje tej refleksji nad tym, czy być może to wcale nie ten model gospodarczy oparty na wzroście był, Odpowied był powodem, dla którego tak szło dobrze, e, tylko zaczęto szukać tych, tych powodów kryzysu gdzieś zupełnie indziej i ten mit tego, że właśnie potrzebujemy wzrostu gospodarczego pozostał z nami, chociaż już w latach 70. w zasadzie było widać, że to nie wystarczy, że sam wzrost PKB nie wystarczy, żeby odpowiadać na różne problemy społeczne. No, ta krytykę wspominałam już dzisiaj, no już dawno temu studiowałam, ale już jak studiowałam dawno temu e, między innymi ekonomię, to słychać było, że to jest bardzo niedoskonała miara. Mamy inne mierniki, ONZ-owski, Human Development Index, czyli takie wyliczenie, które bierze pod uwagę, czy ludzie żyją długo, czy żyją zdrowo, czy jest dostęp do edukacji, czyli czy sprawdzają, że ludziom żyje się dobrze, bo PKB tylko mierzy tą produkcję i, i może być tak, że 1% bogatych zagarnia wszystko, a pozostałym y, y, y, y, żyje się źle. Więc są, pojawiły się indeksy szczęścia, inne miary, ale żadna nie, nie, nie zajęła miejsca PKB. To PKB ciągle organizuje naszą wyobraźnię, informacje podają ile to PKB wynosi. No i dlaczego tak jest? I, i przywoływany tutaj już e, Tim Jackson e, pokazuje, jak bardzo nasza wyobraźnia jest przesiąknięta mitami na temat natury ludzkiej, na temat natury rzeczy, które powstały, kiedy, kiedy rodził się współczesny kapitalizm. I tak pomyślałam, że doktor Barbara Markowska-Marczak wskaże ten mit, który nie wiem, wydaje ci się taki najbardziej dojmujący i najbardziej błędny, choć tak wielu ludzi wciąż w niego wierzy. Ale, no, znaczy, bo ten mit wiąże się w ogóle z tym powstaniem tej klasycznej ekonomii, tak? I, i modelem homo ekonomicusa, czyli jednostki, działającej znaczy działające indywidualnie w swoim własnym interesie, tak? I jakby, czyli... No tak, to był ten pierwszy błąd i to jest mit, i to jest jakby nadużycie tutaj polega na tym, że to zostało wyrwane z kontekstu, znowu było to narzędzie do tego, żeby dokonać pomiaru zachowań konsumenckich, czy rynkowych, jak gdyby, bardzo wąski, to jest bardzo wąski zakres naszego sposobu funkcjonowania w świecie społecznym, tak, jakiś rodzaj transakcji wymiennej. No więc ekonomiści późnego oświecenia wymyślili ten model, że właśnie przyjmijmy taką racjonalność, że człowiek się kieruje jakimś tam swoim interesem. Darwin tak ustalił. No Darwin to raczej się wzorował właśnie na tych ekonomicznych modelach, ale tak, bo tu mówimy, Darwin, Darwina zainspirował, zainspirował Maltus, czyli to prawo, jak gdyby, że przez zwiększającej się populacji zabraknie... Musi zabraknąć środków do życia i wtedy jakby te dwa obszary się regulują. tak? Więc na razie co nie chcę wchodzić. Więc po prostu takie myślenie wąsko-modelowe z ekonomii stało się nagle, tutaj już nie będę tego rekonstruować szczegółowo ze względu na brak czasu, ale stało się modelem antropologicznym. Nagle w naszej cywilizacji okazało się, że właściwie tak myślimy o człowieku. I to, to Tim Jackson na to zwraca uwagę, że de facto Darwin i ci intelektualiści ówcześniej obserwowali świat kulturowy wokół, czyli tego dzikiego, nieuregulowanego kapitalizmu i wyciągnęli wnioski na temat y, natury ludzkiej z obserwacji kultury wokół siebie w tym danym specyficznym momencie. To wydaje mi się bardzo ciekawe. No tak, i ta idea konkurencyjności, prawda, że, że chcemy rywalizować o zasoby i zamiast współpracować. No więc y, tutaj mamy wskazane inne jakby modele, które dzisiaj y, jakby. No, po pierwsze to odwołanie do Lynn Margulis czyli no, słynnej biolożki, która wprowadziła tę ideę symbiozy, tak, że gatunki ze sobą współpracują. Życie powstało. Życie powstało przez współpracę, a nie przez... Y i, i, I to jest jakby cała ta wiedza zawarta w tej książce. tak? Ona jest wiel z wielorakich jakby m, dziedzin pochodzi, ale pokazuje właśnie te momenty czy punkty oparcia, gdzie można zdekonstruować sobie ten obraz y, ekonomii neoliberalnej, który teraz jest dominujący, bo co chcę podkreślić, a to jeszcze nie wybrzmiało, naszym problemem jest, że to, co społeczne i polityczne uległo wpływowi eko myślenia ekonomicznego tak? współcześnie. Nasza ekonomia jest... Y i, i szczegółowo i ogólnie właśnie w, tym, w, tych, w tych swoich modelach i skojarzeniach, też w metaforyce narzuciła, jak gdyby, tak? Mówimy o imperializmie ekonomicznym. Ona narzuciła jakby sposób myślenia o tym, co jest racjonalne, a co nie jest racjonalne. No i wyparła religię, tak? Ale stała się właśnie jakby... Tym, miłość. <śmiech> miłość, współczucie, solidarność. Naturę. Tak, <śmiech> oczywiście. No więc jakby tutaj, e, jeśli mamy z czymś walczyć jako humaniści, czy e, naukowcy z nauk społecznych, to tylko i wyłącznie z, tym, z tą dominacją myślenia ekonomicznego i pokazywaniem, że są inne w ogóle, znaczy, że po pierwsze ekonomia, ekonomia powinna wrócić i być rozważana tylko tam, gdzie jest to zasadne, a po drugie nie da się o niej myśleć bez kontekstu społecznego i kulturowego, tak? czyli jest za, zawsze zanurzona jak gdyby w szerszych sieciach. A więc wszystko, co mówi, to jest tak naprawdę wyrwane z kontekstu. tak? Rzeczywistość jest kontekstualna i procesualna, a nie modelowa i, i niematematyczna. matematyczna. No więc jak to już sobie wyjaśniliśmy, no to wydaje mi się, że właśnie ta... E, mówienie o, e, tak, czasami występuje konkurencja w bardzo wąskich e, momentach, jakby wyodrębnionych sekwencjach czasowych, a de facto patrząc na świat globalnie, na życie, które się rozwija, tak... To gdybyśmy ze sobą nie współpracowali, to byśmy umarli po prostu. I można to powiedzieć o każdym gatunku, który sama, sam proces adaptacji do zmieniających się jakby, zmieniającego się otoczenia polega na tym, że różne elementy, tak, z różnych gatunków osobniki po prostu wchodzą we współpracę i wymieniają się informacjami tak, czy, czy właśnie działaniami. I to samo dotyczy ludzi. To jest na pewno sprawdzone, że nie przetrwalibyśmy, bo nie mamy żadnej broni jako gatunek, jedynie zdolność do kooperacji, to na wielu poziomach. Więc. Czyli problem tej walki o wzrost jest taki, reasumując, że oparty jest ten system właśnie na tym prostym przekonaniu takiej zwulgaryzowanej nawet teorii Darwina o tym, że rozwój, progres, pójście do przodu daje ta rywalizacja i przetrwa najsilniejszy. A nie korzystamy z tej drugiej metafory ustalenia właśnie bieloszki Margulis o symbiozie, że życie tak naprawdę narodziło się ze współpracy. Gdybyśmy nagle przestawili to myślenie, no to byłby to przewrót niemalże kopernikański w tym, jak w ogóle fundujemy naszą gospodarkę. A na co byś jeszcze ty zwróciła uwagę, doktor Parfianowicz? to może tutaj warto dorzucić, że samo ten powód, dla którego też ekonomia Te procesy, te procesy w skali, w skali globalnej, że w, pewien, w pewnym momencie z nauk ekonomicznych stała się też taka właśnie dyscyplina związana ze sprawowaniem właśnie władzy nad pewnym, też specyficznym sposobem rozumienia w ogóle tego, jak ten świat działa. Natomiast... No takie poczucie wielu, że się nie znają na ekonomii, ona ich nie dotyczy, że to jest jakaś magiczna, trudna nauka poza naszym zasięgiem, taka bardzo twarda nauka mm -hmm. na wzorach. Tak, a tymczasem właśnie, i to jest też ciekawe, to co obserwujemy tutaj, ta książka Tima Jacksona też jest dobrym tego przykładem i wiele innych. To znaczy, my tak naprawdę bardzo potrzebujemy ekonomii, potrzebujemy nauk ekonomicznych, krytycznych, heterodoksyjnych, albo też klasycznej jakiej ekonomii politycznej spod znaku Marksa po prostu. To znaczy tych nauk ekonomicznych, które mówią też, które są też takim, e, takim sposobem rozumienia, jak, jak ludzie działają, tak? Jak ludzie działają, wchodzą ze sobą właśnie w relacje, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Bo w sumie no, jaki jest problem podsumowując ten PKB? Dlaczego profesor Pobłocki we wstępie do książki Dewzrost po polsku w dużej mierze pisze, dewzrost albo barbarzyństwo. Chodzi mi o to, żeby uchwycić jaki mamy problem przez to, że się zafiksowaliśmy na tym wzroście i pomyliliśmy go z rozwojem jeszcze. Ale to nie my ludzie, tylko politycy. Dobrze, tak? ale Właśnie... jaki jest problem? Dlaczego my to krytykujemy? To znaczy, chcę dojść do punktu, w którym y, y, y, obsesja wzrostu prowadzi do tego, że niszczymy ekosystemy i naturę wokół nas oraz y, no, z jakiegoś powodu wcale nie jesteśmy coraz szczęśliwsi, a nawet mamy coraz więcej poczucia wypalenia i frustracji, tak? Znaczy tak, żeby kropkę na, postawić na końcu zdania. No wszystko się sprowadza do tego, że żyjemy na planecie, która jest ograniczona w swojej fizycznej, fizycznej, fizycznych rozmiarach, ograniczona jest w zasobach materialnych, ograniczona jest nawet w jakiś pewien sposób, czy też... Tak, no w pewien można powiedzieć, że, że są też granice tej energii, z których, której możemy e, korzystać, e, dającym się, dający się przewidzieć e, przyszłości. Tymczasem ten model gospodarki opartej na wzroście zakłada, że, my nad, że, my będziemy, że nasza produkcja, e, która jest bardzo silnie zakorzeniona w tym świecie materialnym, będzie stale rosnąć e, i, to jest, i ten dramat tej gospodarki opartej na wzroście polega też na tym, że w pewnym momencie ona już musi rosnąć, żeby utrzymywane były różne, też potrzebne dla naszego życia systemy, systemy infrastruktura, usługi publiczne. To wszystko jest uzależnione od tego, żeby gospodarka rosła, ze względu na to, na przykład o czym mówiłaś Agnieszko, znaczy problem z, re z redystrybucją tego zysku wypracowywanego. Tak? Im więcej im więcej tego, tego bogactwa akumuluje się wśród tej jakby, nie wiem, procenta najbogatszych, tym ciężej jest jakby tutaj społeczeństwa się utrzymać na powierzchni i tym ważniejsze dla nas wszystkich, żeby była gospodarka większa, żebyśmy, żeby nam ten te ochłapy, które nas spadają, były chociaż troszeczkę większe, żebyśmy właśnie mieli, nie no, usługi publiczne i tak dalej. Więc my też jesteśmy parad w paradoksalny sposób uzależnieni od tego, żeby y, wzrost gospodarczy się nie zatrzymywał. Kosztem tego, że drenujemy po prostu, no to jest ograniczone zasoby naturalne. Nawet kiedy nam się wydaje, że nasza gospodarka jest coraz bardziej zdematerializowana, ona ciągle jest bardzo silnie zakorzeniona w naszym świecie po prostu fizycznym. No, to jest... no przepraszam, mhm. ja bym tylko mhm. chciała właśnie dodać tego, co powiedziała Weronika, że, a mi się wydaje, że jeszcze trzeba poruszyć to, że ja już o tym przed chwilą mówiłam, że ten wskaźnik PKB został upolityczniony, tak? On jest źle obliczany. To znaczy, był wymyślony kiedyś na jakieś potrzeby, teraz właśnie został przeniesiony, czy powszechnie jest używany jako główne narzędzie jakby, nie wiem, wytwarzania, określania ratingów, tak? Pozycji państw, ich siły, ich, nie wiem, poziomu inwestycji itd. i tak dalej. I a chodzi o to, że przecież każdy, kto się tym zajmuje, ja nie jestem ekonomistką, ale nawet ja się orientuję, że on zawiera jakby dane dotyczące bardzo wąskiego zakresu tej produktywności, tak? Nie, nie wchodzi w, w jego zakres jakby koszty tego, jakie są środowiskowe, społeczne, e, wytwarzania, znaczy to jest po prostu Ten wzrost, wzrost nie jest wartości, bo, tak, bo nie bierze pod uwagę kosztów. Też czasu wolnego, czasu tego relacyjno emocjonalnego, który jest w, na przykład w edukacji, tak czy w wychowywaniu dzieci, które ludzie poświęcają na to, żeby oni później stali się tymi efektywnie pracującymi. Większa, tak? A ziemia się kurczy i zasoby się kurczą. więc Chociaż jest to, mm, inny wątek, wskaźnik, który... na inną rozmowę, ale tu Tim Jackson zwraca uwagę na to, że już wzrostu prawie nie ma w zachodnich gospodarkach, o czym mało mówimy, mało sobie uświadamiamy. No i efekt jest taki, że trzeba coraz więcej wyciskać z in, na przykład z pracowników, żeby u góry. Te pieniądze mogły być akupulowane, inwestowane i teoretycznie do wzrostu PKB używane. 22 i 7 trójek to jest numer, do którego, na który zachęcamy Państwa y, do dzwonienia, do pytania, do włączenia się w dyskusję. Zanim włączycie się Państwo w dyskusję, ale 22 i 7 trójek jest do Waszej dyspozycji, to chociaż krótko zarysujmy, co, co, jaka jest alternatywa? Bo bardzo długo już trwa ta krytyka obsesji wzrostu i tego, że to jest bez sensu i ślepe, że koncentrujemy się na tym, żeby nam gospodarka rosła, a nie na tym, żeby ludziom żyło się lepiej, żeby mieli dobre życie, żeby byli usatysfakcjonowani. Więc pojawia się ten post-wzrost, de wzrost różnie to jest określane. Na razie odłożymy na bok te dyskusje. Więc co jest sednem w zasadzie takiego um, pozwzrostu um, na czym miałby polegać ten system, Weronika Parfianowicz? To takie najkrótsze zdanie, które mi przychodzi do głowy, które jest często przywoływane w kontekście chociażby właśnie myśli dewzrostowej. To jest taka wizja dobrego życia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 ludzkie, ludzi we wszystkich żyjących we wszystkich społeczeństwach na całym świecie i w dodatku zaspokajać te potrzeby w taki sposób, żeby właśnie nie nadwyrężać tych możliwości planety, które też są w jakiejś mierze e, ograniczone. I teraz poszukiwanie tego, tego jak żyć między, między tymi właśnie z jednej strony tak, żeby zabezpieczyć te podstawy naszego społecznego bytowania, które jeszcze są takie różne w różnych kulturach, a jednocześnie nie przebić tego sufitu właśnie e, granic planetarnych. No i nie zubożeć, też mówiąc wprost, to, dramatycznie to znaczy. Znaczy, że to musi być jednak jakiś system, bo różne były eksperymenty, niektóre kończyły się jakimiś krachami. To prawda. Chociaż tutaj z tym zubożeniem, to, to jest bardzo relatywne, bo możemy się zastanawiać nad tym, co to znaczy, bo jakby jesteśmy, mówimy to dzisiaj z, z globalnej północy, czy to nam się podoba, czy nie, ale trochę jesteśmy też beneficjentkami tego położenia, więc możemy się zastanawiać, co to znaczy zubożeć z naszej perspektywy. Na pewno z perspektywy osób żyjących w, w, w krajach najuboższych i dotkniętych też różnymi, różnymi problemami, czy z takimi strukturalnymi ciągnącymi się od czasów kolonizacji. To jest takie hasło, żeby absolutnie nie pogarszać tego, tych, tych, tych warunków życia, żeby je poprawiać systematycznie. Natomiast w przypadku krajów globalnej północy, no to jednak konieczna jest taka refleksja czy mamy już dosyć, co nam jest potrzebne, a gdzie jednak być może trochę trzeba, trzeba ograniczyć tą konsumpcję? Przynajmniej ja chyba tego nie z ubożeniem, bo, być, bo, bo też jest tak, że te kwoty, właśnie, właśnie te, te, te, te, ten, ten kapitał, który się tu przywala przez tą globalną północ, niekoniecznie się przekłada na to, że żyjemy, że żyjemy lepiej. No tak, właśnie, i to tylko. Wejdę w słowę, Tim Jackson ma bardzo ciekawy rozdział o związku między szczęściem a bogaceniem się, czyli pieniądze szczęście dają do. Pewnego, pewnego momentu, momentu tak? zaspokojenia e, jakichś potrzeb, i on tu mniej więcej badania satysfakcji czy szczęścia, cytuję: że do lat 70. na zachodzie e, była ta korelacja między bogaceniem się a poczuciem szczęścia, no a potem to znika. Plus jest to, na co zwróciłaś Weronika uwagę, czyli ten relatywizm. Jeżeli jesteś biednym wśród bogatych, to jesteś nieszczęśliwy. Jeżeli jesteś no, biednym w tym sensie, że starca ci na podstawę życia i wszyscy wokół są w podobnej sytuacji, to wcale niekoniecznie czynicie nieszczęśliwym. Nie wiem, co jeszcze byś dodała. Tak, ja bym dodała, no bo właśnie on mówi, ten dobrobyt to jest ta równowaga, tak? Czyli jakby chodzi o to, że dobrobyt nie polega znaczy, tak jak powiedziałaś, ale ja to jeszcze filozoficznie uwypuklę. Tak? No, tylko do pewnego momentu właśnie e, zaspokojenie naszych potrzeb materialnych daje nam poczucie bezpieczeństwa i przekłada się na tą satysfakcję z życia. To jest chyba zdroworozsądkowe i zrozumiałe dla wszystkich. Więc tutaj właśnie te wszystkie kraje, które mają problem z, ze stopą życiową, no jak na, to te, ten sposób myślenia w ogóle nie, nie, nie mamy prawa da, narzucać im jakiegoś wzrostowego w tym momencie myślenia, ale to dotyczy nas. My mamy już tego wszystkiego za dużo, bo to już jest, stanowi dla nas problem problem nadmiaru, tak? nadmiaru. Mówię tutaj o nadmiarowej konsumpcji i wynikającej z tego ilości śmieci, tak, kosztach energetycznych, zmęczeniu, przebodźcowaniu, wypaleniu. Od wszystkiego, jakby się, nasze życie się tak zintensyfikowało i przyspieszyło, że widać koszty społeczne już, jak gdyby, tak? tej produktywności, do której jesteśmy zmuszeni. A produktywność, przekłada, znaczy, w teoriach socjologicznych, konsumowanie to też jest praca. Tak, chodzenie na zakupy to jest praca. To jest praca uwagi. I my ją wykonujemy praktycznie non-stop. Więc on mówi o zaburzeniu tej równowagi i o tym powrocie, jak gdyby podaje różne pomysły, jak można to robić, żeby w swoim życiu wprowadzić tą równowagę i, i definiować życie jako takie, którym możemy się swobodnie rozwijać, zgodnie ze swoją, swoją potencją, a nie roz, rozwijać w sobie kompetencje, których chce od nas rynek. Więc de facto, ja wiem, że to brzmi okrutnie, ale my jesteśmy naprawdę w wielkiej pułapce, tak? Bo żeby jakby przekonanie o tym, żeby żyć dobrze w tym świecie, w którym jesteśmy, de facto z perspektywy Jacksona, który właśnie jakby zbiera ten punkt widzenia, czy wytwarza tą perspektywę, no de facto jakby zapracowujemy się na śmierć. Nawet jeśli mamy ten czas wolny, to ten czas wolny dla klasy średniej na globalnej północy również jest czasem pracy, czasem inwestycji w siebie, w przyszłość, w dzieci i tak dalej. Mamy więcej zobowiązań niż przyjemności z życia, mówiąc tak ogólnie. Mhm. Tak? A decyduje o tym to przyspieszenie też, no bo jesteśmy w innym momencie niż 50 lat temu. Teraz... To przyspieszenie powoduje też nasze wykorzenienie, jak gdyby. Nie mamy czasu na budowanie relacji, nie mamy czasu na skontaktowanie się ze swoim ciałem, z rzeczywistością. A to są rzeczy, które jakby dają podstawy do tego, no wytwarzają poczucie sensu. Bez tego nie ma szczęśliwego, dobrego życia. I oczywiście jesteśmy częścią systemu, znaczy samemu bardzo trudno um, się zbuntować przeciwko temu. Dodzwonił się Pan Paweł do nas, więc dobry wieczór, Panie Pawle. Dobry Paweł. wieczór. Przepraszam. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Ja myślę, że temat jest bardzo ważki. To nie wolno o paru sprawach zapominać. Wskaźnik produktywności, to jest udowodnione prowadzi do wzrostu wska określonego wskaźnika PKB. Tak, to jest pewne, to jest pewnik, ale w określonym czasie T zaczyna stopniowo sp sp sprawiać kłopot czynnik ludzki. Po pierwsze, następuje wypalenie zawodowe pracownika, które prowadzi y, do negatywnych y, sposobów działania pracownika, zarówno tak y, w obszarze jego działalności właśnie zawodowych, jak i życia prywatnego. Myślę, że przede wszystkim należy zadbać o wypoczynek, o odreagowanie na bodźce związane z miejscem pracy, pracy i musi nastąpić głęboka humanizacja, powtarzam, humanizacja w procesie poruszania się pracownika w obszarze e, szeroko pojętej ekonomii. Wierzę, powtarzam, wierzę, że pomocą będzie osiągnięcie równowagi w świecie ekonomii, a całokształtem życia człowieka, który działa w tym świecie. To jest moja, mój sposób myślenia i myślę, że będzie odzwierciedleniem odwied e, rozmowy, która się toczy w studio. Bardzo fajna dyskusja. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani Pawla, a, a jeszcze proszę. się słyszymy, bo ja chciałam pana dopytać, a myśli pan, że jakaś tak, zmiana jest możliwa i wykonalna? Wyobraża ją pan sobie? W jakim um, momencie, w, jakim, no, w której chwili. No bo, tej działalności? Ja wiem właśnie bardziej chodzi mi o to, czy no, ta zmiana, o której rozmawiamy, czyli no, jednak ograniczenie tej obsesji wzrostu, a skupienie się na rozwoju, na dobrym życiu, na zdrowiu, no jakby, jak rozumiem, system mm -hmm. ma mm -hmm. nam służyć ludziom, czy, czy taka zmiana w naszym sposobie myślenia, czyli w kulturze i w systemie ekonomicznym mm -hmm. wydaje się Panu możliwa? Tak, jest to możliwe. Ja myślę, że to zamknęło się w słowie humanizacja, które użyłem parę minut temu i do tego dążymy. Nie dać się zwariować, robić swoje, oczywiście wykonywać tą robotę dobrze, ale nie dać się po prostu y, wyrwać z tych normalności, które funkcjonują w świecie pracy, bo wówczas będzie bardzo ciężko, ale rzeczywiście do, dążymy do tego, co, o czym pani mówi. Tak, to jest fakt. Bardzo, bardzo panie Pawle, dziękujemy za głos i e, za telefon. E, przypomnę tutaj e, w studiu na Myśliwieckiej są dr Barbara Markowska-Marczak i do, dr Weronika Parfianowicz. Nie wiem, czy jakoś byście jeszcze coś doło, dołożyły, dopowiedziały do tego, o czym mówił pan Paweł Weronika. E tak, ja chciałam bardzo podziękować za głos pana Pawła, bo mi się wydaje, że on dotyka bardzo ważnej rzeczy, czyli właśnie kwestii pracy, która jest dużą częścią naszego życia i naszych tożsamości też. Oficjalnie I... jedna trzecia życia, jedna trzecia na pracę, jedna trzecia na sen, a jedna trzecia na dojazdy i umycie się. <grym> tak, i... <grym> i tutaj wymaga to bardzo, bardzo dużego przeorganizowania sposobu w, w jaki pracujemy, ponieważ na ten moment jest to po prostu e, no, nie, ten system jest nie do utrzymania bo on po prostu jest oparty na wyzysku no, ludzkiej pracy i zasobów naturalnych. I jeżeli nie, jeżeli to się nie zmieni, no to też też to się wszystko jakby, myślę, zawali, ale też bardzo mnie ucieszyło to, co pan Paweł powiedział w ogóle takim pojęciu, które myślę, że powinno wrócić do naszego języka właśnie hasło humanizacji, które wydaje mi się, że kiedyś było bardzo często używaną kategorią, bardzo ważną w takich debatach różnych i gdzieś, gdzieś mi się wydaje, że to jest ważne, żebyśmy wrócili do myślenia tego właśnie. przez Z jednej strony powinniśmy odchodzić takiej perspektywy antropocentrycznej, ale z drugiej strony ten, ten czynnik humanizacji właśnie z naszych stosunków międzyludzkich, sposobu organizacji pracy jest bardzo, bardzo ważny. No tak, tylko ja bym tutaj była ostrożna właśnie, bo te, też dziękuję za ten głos, za to jakby to zrozumienie naszych punktów widzenia, ale ta humanizacja jednak jest niebezpieczna, jeśli mówimy teraz o naszych relacjach z innymi gatunkami, nie? Że jednak ta zmiana, która ma nastąpić, to ma nastąpić ze względu na to, że człowiek przestaje myśleć o sobie jako o gospodarzu ziemi, że może ją wykorzystywać bez końca. Mówię o człowieku jako gatunku. Znaczy, że jest na tyle zależny od ekosystemów, że... Że jest na równi z innymi gatunkami, tak używając na tej... Tak, języka. Tutaj I powinien z nimi współpracować, więc humanizacja to byłoby tak w tym momencie... Ja bym znalazła jakieś inne słowo. Teraz nie, nie mhm. oczywiście nie będę niczego proponować, tylko rozumiecie, to jest jakby ten powrót do e, uprzywilejowania człowieka, tak? Że to ma jemu być lepiej, a to ma być nam wszystkim lepiej. Ludzkim i nieludzkim aktorom. Pani. Już ustaliliśmy ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków, napisane już ponad 100 lat temu, gdzie on no, mówi o tym, że w zasadzie za 100 lat, czyli w naszych czasach, no to nie będzie już tak i nie będzie po drodze, no były większe wojny, no ale też już trochę czasu minęło, to nie będzie problemu ekonomicznego, jak on napisał. Po prostu produktywność tak wzrasta szybko, czyli ludzie będą mogli szybko, dużo produkować, że będziemy mogli pracować coraz mniej. Nawet 15 godzin on wyliczał za 100 lat tygodniowo. No i, i dlaczego tak nie jest? To znaczy, dlaczego jesteśmy coraz bardziej efektywni dzięki rewolucji technologicznej, tak? czyli jeden człowiek razem z tymi maszynami może wytworzyć więcej niż kiedyś. Posiadamy coraz więcej tu na zachodzie w każdym razie, a nie pracujemy mniej. No, są różne odpowiedzi na to pytanie. Jedna jest taka koncepcja, którą przedstawi w takiej bardzo ciekawej książce Imperial Mode of Living Ulrich Brand i Markus Wissen, bo oni przedstawiają ten moment właśnie, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli tego powojennego, powojennego modelu gospodarczego opartego na wzroście, jako też pewien rodzaj takiej umowy społecznej między kapitałem a pracą, czy ludźmi pracującymi, klasą pracującą, wedle której miała ta równowaga społeczna właśnie, o której też mówimy, miała być utrzymana, że z jednej strony rośnie gospodarka i rośnie ona dzięki m.in. właśnie rosnącej produktywności pracowników, a w zamian tym, co oni uzyskują, jest większy udział w konsumpcji. I to ich zdaniem było tym momentem, w którym, kiedy jeszcze właśnie też pracownicy mieli dosyć dużą siłę przetargową, to jest też okres na zachodzie mocnych związków zawodowych, to zostało jednak ta równowaga ustawiona w takim spo taki sposób, że ta umowa społeczna właśnie poszła w kierunku siły rosnącej siły nabywczej i możliwości konsumpcji raczej niż właśnie zwiększenia czasu wolnego, co byłoby oczywiście na niekorzyść tego wzrostu gospodarczego. Więc było jasne, że tutaj będzie nacisk na to, żeby w ten sposób to ułożyć. Ale odpowiadało to też oczywiście na pewne aspiracje, e, też pe pewien poczucie nie wiem, niedoborów, de takiej, takiej deprywacji powojennej, gdzie rzeczywiście ta konsumpcja wydawała się też czymś, co bardzo mocno po poprawia standard, e, standard życia. przy różnych swoich jakby tutaj niedociągnięciach, no jednak wyrasta, opierały się o tą filozofię, wedle której praca najemna powinna się kurczyć. Ten czas pracy najemnej, którą, którą wykonuje robotnik miał... miał do tego nigdy ma, nie I nigdy do tego nie doszło. I to samo się dzieje w państwach socjalistycznych, co na zachodzie, że coraz bardziej, że, zobaczmy jak się w Polsce ile trzeba było walczyć o wolne, nie, wolne niedziele czy soboty nawet, bo jak się okazało, że, tak, ten wzrost, że gospodarka może rosnąć w socjalizmie, no to też było oczywiste dla władzy, że trzeba to wykorzystać i trzeba docisnąć tych robotników, żeby jak najbardziej tą produktywność utrzymać i bardzo szybko te takie aspiracje, żeby było więcej czasu wolnego, były bardzo postrzegane, no bardzo negatywnie, jako coś, co właśnie uderza w tą koniunkturę gospodarczą i w dobro, znaczy w siłę państwa, tak? Mamy y, na linii, y, dodzwonił się do nas, bardzo jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. Pan Michał, dobry wieczór. Dobry wieczór, trójka. dobry wieczór wszystkim w studiu, dobry wieczór słuchaczom, ja też jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się dodzwonić, pierwszy raz z panią redaktor, z panią audycji. Bardzo to jest Jeśli... przyjemne. Tak, bardzo, bardzo przyjemny, także będę, będę stałym słuchaczem na pewno. Jeśli chodzi o pana Pawła, ja niestety, niestety, bo chciałbym, żeby było inaczej, jestem bardziej pesymistyczny i uważam, że niestety świat idzie no, dalej w stronę, w stronę konsumpcjonizmu, w stronę materializmu. I to niestety się nie będzie zmieniać. Wydaje mi się, że nie będzie się zmieniać, ponieważ e, oprócz pieniądza e, ludzie bardzo kochają władzę, więc ludzie, którzy e, w jakiś sposób doszli do pieniędzy, no aktualnie też są u władzy. No i niestety... I nie chodzi mi o, o rządy, nie chodzi mi o prezydentów, tylko chodzi o tych wszystkich y, wszystkie korporacje, duże, potężne firmy, które tak naprawdę, jak gdzieś tam po sznurku dojdziemy, to bardzo dużo, wiele z nich tych firm jest powiązane. Na końcu stoi y, jedna osoba albo jedna duża, duża y, korporacja. No i niestety jest to tak silny, w cudzysłowie, narkotyk, że zrobią wszystko, żeby tego nie oddać. Także mają bardzo duże środki finansowe i y, y, y, no niestety będą robić wszystko, żeby utrzymać się przy władzy, bo to też daje im kolejne pieniądze. I uważam też, że y, coraz, młodszy, coraz młodsze, y, co, w coraz młodszym wieku y, poznajemy siłę pieniądza, poznajemy, y, no w ogóle co to, co oznacza nabywanie. I ja pamiętam, ja, ja gdzieś tam yy, nie wiem, 12, 13 lat zaczynałem wydawać jakieś pierwsze pieniądze na flipery, na takie rzeczy. Moi synowie już, już wydali pieniądze z komunii, które, <śmiech> które moi, moi rodzice gdzieś tam przeznaczyli na dobra, takie bardziej rodzinne, czyli typu radio, typu wideo, a, a moi chłopaki no, już wydali to na tak jakby bardziej swoje potrzeby. Także myślę, że będzie ciężko zmienić ten tor, no bo ludzie, którzy gdzieś tam e, kierują się dobrym drugiego człowieka, widzą człowieka, a nie pieniądz, mają te serce w cudzysłowie dobre, no niestety są tak zabiegani, są tak e, tym systemem, e, no skręceni, no, że, że ciężko będzie to wszystko zmienić. Bardzo panie Michale, dziękujemy za ten inspirujący głos. Mam nadzieję, że w takim razie do usłyszenia. Oddaję głos dr markowski Maczek i dr Parfianowicz. Właśnie też na koniec z tym pytaniem, jak wyobrażacie sobie, że ta zmiana mogłaby zacząć następować? Ale jedna rzecz to metoda i opór, o którym mówił pan Michał opór tych, którym w tym systemie wiedzie się bardzo dobrze, ale jedno, czyli jak ten opór można przełamać, ale drugi bardziej od czego zacząć, to znaczy jak zacząć zmieniać um, ten system i ograniczać obsesję wzrostu. Jakiś może konkretny przykład jesteście w stanie wskazać. No, Barbara narkowska Tak, Marczak. Tak, nie, no tak konkretny przykład, no, wydaje mi się, że no bo znowu, ja nie lubię mówić o społeczeństwie w całości, tak? Bo mm -hmm. za bardzo no mi się rozwarstwia. To zależy od klasy, pozycji, jakby stylu życia. Powiedzmy, są style życia, klasy wielkomiejskiej, które bardzo cenią sobie antykonsumpcjonizm, minimalizm w ogóle, tak? E, tak, ale e, potem jeden oni też do Nowej też, jakby, Zelandii. To, z, z, tak, zyskują... No, Okej, okay. nie wszyscy, ale zyskują też oczywiście dzięki temu jakąś tam pozycję w swoim środowisku, więc to im się nadal opłaca. Tak? Chodzi o to, że mieć mniej w niektórych środowiskach się opłaca. Praktykować, nie wiem, e, fryganizm, czyli e, darmowe jedzenie ze śmietników, jakkolwiek to okropnie brzmi, ale właśnie też czasami jest taką praktyką, która... E, Staje się modna, jest jakimś trendem, daje poczucie właśnie, nie wiem, sprawczości, etyczności, tego, że się ten system ogrywa, no bo chodzi o to wytwarzanie oporu, tak? Ludzie po prostu zaczynają, tutaj mówiliśmy o oporze bogatych, Oczywiście, ale na ten opór <głos> nie wszyscy są bogaci. Na szczęście, tylko 1% jest bogatych, a 99% nie. Więc 99% też może wytworzyć opór. I chcę powiedzieć, to mogą być różne formy oporu. No, ale ma prawda? przeciwko sobie kulturę, obowiąz jaką, która oddychamy i się socjalizujemy. No i ustawienia systemu. Tak jak mówiliśmy, system teraz tak działa, że jak PKB nie rośnie, to to naprawdę jest zła wiadomość. Po prostu tak ten mechanizm jest ustawiony. No tak, ale staram się. ta audycja ma pokazać, że mimo, że PKB będzie rosło do końca świata, to koniec świata i tak nastąpi, tak, bo, bo PKB nie oddaje rzeczywistości. Tak, tak bym tą puentę tutaj sformułowała. Nie? Jest fałszywym rozpoznaniem, więc może nie potrafimy tego obalić, ale to nadal jest fałszywy wskaźnik. To w takim razie zanim e, Weronika, dodzwoni się pan Łukasz i obiecał, że, że będzie szybko. <laughs> Dobry wieczór wszystkim, Dobry pozdrawiam wieczór. Na słuchaczy państwa i w ogóle wszystkich na świecie, bo ja jestem ekologiem takim domorosłym i z wykształcenia po oceanografii i ja uważam, że tak jak ten pan mówił, że nic się nie zmieni, bo będzie, jest opór ludzi bogatych, to ja uważam, że planeta y, z, dużym, z dużym prawdopodobieństwem da wszystkim popalić i ci bogaci, nawet ci bogaci zmienią zdanie. Dziękuję. E, ale wydaje mi się... Skrócenie tygodnia pracy. Oczywiście. W ogóle, jak, muszę tutaj jako kulturoznawczyni po prostu też coś <gry> powiedzieć, że oczywiście te wzorce kultury dominującej są bardzo silne, ale też zawsze w kulturze tych nurtów różnych jest bardzo dużo i one cały czas się ze sobą tutaj spierają i zawsze są te nurty kont kontr kontrujące tą, tą, tą, tą hegemonię e, i dominację właśnie tych wielkich korporacji, o których wcześniej mówił e, e, pan Michał. I ja myślę, że tu raz, że właśnie, że takie rozwiązania, jak chociażby skrócenie czasu pracy, ale w ogóle też rozpoznanie własnej sprawczości i po prostu poczucie jakiegoś, nie wiem, gniewu, oburzenia. Ja myślę, że tutaj przez naszych słuchaczy też trochę to przemawia. Mhm. Jakaś, jakieś Tylko takie... też jest tym chyba bezsilność często. Znaczy właśnie niewiara, że może być inaczej. No i właśnie myślę, że musimy na to spojrzeć tak, że właśnie, że kultura cały czas się zmienia. I, też to, i, i to, będzie moja, o, to będzie moja konkluzja. E, tak naprawdę ten model życia, w którym jesteśmy jest bardzo świeży. To jest kilkadziesiąt lat tak naprawdę, jeżeli chodzi na przykład o jakąś nadkonsumpcję w Polsce, to jest trzydzieści lat. My dopiero w latach 90. dwutysięcznych wyszliśmy, wyszliśmy z bardzo głębokiej recesji, więc to nie jest tak, że my zawsze żyliśmy z taką ogromną nadkonsumpcją i taki nasz styl życia zawsze był od zarania dziejów. Ale marzyliśmy o tym, czy wielu marzyło? Ale czy marzyliśmy o tym, żeby tak wszystko... Nie są, właśnie wydaje mi się, że musimy, musimy sobie uświadomić, że to jest stosunkowo nowe, relatywnie nowe i to, co wcześniej, yy, yy, o czym wcześniej była mowa, że właśnie... Mm, że to jest ta narracja o tym, co jest naturalne, a co nie jest naturalne, jest, y, trzeba się jej przyjrzeć. bo, to, bo I to z dużą podejrzliwością. I się okaże, że natura ludzka jest dużo bardziej złożona i mieści się w niej dużo więcej modeli życia. I my te modele też praktykowaliśmy, praktykowali nasi rodzice, nasi dziadkowie. I myślę, że też spojrzenie na to wszystko w takiej perspektywie dłuższego trwania i tego, że kapitalizm jest z nami stosunkowo też niedługo. Jakby, że cała ta wszystko historia... wszystko się zmienia, więc on też się i, zmieni. Więc jakby tutaj i równolegle z tym żyło za, bo zawsze bardzo wiele różnych sposobów życia i różnych kultur i systemów też ekonomicznych innych niż, niż, niż gospodarka wolnorynkowa. A ja bym chciała jeszcze tylko podziękować za ten ostatni głos i wydaje mi się, że to jest pyszna konkluzja właśnie, że niezależnie od tego co byśmy myśleli, czy to jest możliwe, czy nie i tak się to zmieni. Tak, myślę, w ogóle jeszcze wracając do książki Tima Jacksona, bo bardzo mało przywołałyśmy jego argumentów, też zostawiając państwu zainteresowanym lekturę, ale on no, po pierwsze pokazuje, dlaczego to jest dla nas niezdrowe, ale też dlaczego to, o czym mówiłaś doktor Barbara Markowska-Marczak, jak bardzo te teorie są... Słabe, mówiąc prosto, znaczy przestarzałe, ograniczone tej wiedzy, którą tam dawno temu mieli, że, no tak, pojawiają się takie pomysły, że moglibyśmy, co jest dla mnie też trudne do wyobrażenia, ograniczyć reklamy, bo reklamy napędzają na przykład tę te, te kulturę konsumpcji. No bo wydaje mi się, że czegoś trzeba zacząć. To na koniec, jeszcze jednak, do chyba Dobrze. Nie, no To chyba Marka. po prostu możemy nie oglądać reklam, w tym sensie nie, nie o, ograniczać produkcji, tylko tą konsumpcję funkcję reklam ograniczyć możemy. Masz, to od nas zależy. Masz dużą wiarę w siłę jednostki. Mi się tak. wydaje, że jest bardzo trudno samemu. Yy, ograniczyć, znaczy w ogóle to jest jeden z takich koncepcji bardzo też starych, żeby odkąd, jak tylko narodził się rynek reklamowy, to już były <śmiech> zdania jakby krytycznych ekonomistów, żeby go zlikwidować po prostu, bo to jest zupełnie, e, zupełnie niepotrzebne. Także jak najbardziej. Są takie rzeczy, że po prostu niektórych rzeczy można by zakazać moim zdaniem. Bez, bez żadnej szkody dla no, naszego dobrobytu. Dobro a druga rzecz no to, żebyśmy też nie musieli myśleć o tym jako jednostki, że możemy się też organizować w różne, w różne grupy i, i związki <głos> zawodowe, żeby po prostu walczyć o poprawę Ale naszych tak odbudowa warunków. rzeczywiście wspólnoty i wiary we współpracy też wydaje mi się takim y, zadaniem kulturowym, tak? bo przeszliśmy przez Margaret Thatcher przekonanie, że... Z społeczeństwo nie istnieje, są jednostki i rodziny maksymalnie, do jednak momentu, w którym rozumiemy też, jak dużo może ze współpracy dobrego wyniknąć, tak mi się wydaje. Czy jeszcze na koniec macie jakieś. No, My jesteśmy społeczeństwem Solidarności w końcu końcu. Bardzo wam dziękuję. To tak naprawdę początek rozmowy. Dziękuję doktor Barbarze Markowskiej-Marczak za inspirację i za książkę Poz Tima Tim Jacksona. Doktor Weronika Parfianowicz też była tutaj w studiu. Bardzo państwu dziękujemy za to, że byliście z nami i za to, że dzwoniliście. Dziękujemy za wasze głosy. a Dzisiejszą audycję przypomnę, wydawała Piotrka Masierak, a Agnieszka Łukasz ją realizowała. 22,7 od razu mówię do zapamiętania na przyszły tydzień. Już zaraz informacje w Trójce. My słyszymy się za tydzień, ale kolejne kluby oczywiście jutro i pojutrze. Ogłoszenie społeczne. W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja.